Patroni Medialni, Tygodnik, Przegląd i Wyspa FM. Już teraz superkumulacja w lotto. 13 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 13 milionów złotych w superkumulacji lotto. Graj w punktach lotto. W MediaExpert Expert ceny na święta. Zyskaj nawet 50% ceny na urządzenia do zabudowy Electrolux. Regulamin promocji na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 kwietnia minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. A w tym serwisie o śledztwie w sprawie zegarka Michała Kamińskiego, które szef klubu PO komentuje tak. Są rzeczy dzisiaj ważniejsze, którymi powinniśmy się zajmować. A także o zniesieniu w Europie limitów na produkcję mleka. I rozsądnych, przedświątecznych zakupach. Po pierwsze powinniśmy zastanowić się gdzie i w jakim gronie będziemy spędzać te święta. Ale najpierw śledztwo w sprawie zegarka Michała Kamińskiego. Dokładnie, nie wpisania go przez byłego europosła, teraz ministra w Kancelarii Premiera i szefa Centrum Informacyjnego Rządu do oświadczenia majątkowego. Wszczęto je po postępowaniu sprawdzającym, bo jak tłumaczy Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak, z materiału dowodowego wynika uzasadnione podejrzenie. minister Michał Kamiński, jako europoseł, kilkukrotnie przedłożył marszałkowi Sejmu Rzeczpospolitej oświadczenia majątkowe. Który nie wykazał faktu posiadania zegarka o wartości powyżej 300 tysięcy złotych. Szef klubu PO Rafał Grupiński sprawę komentuje tak. Myślę, że w takich sprawach przy ogromnej aferze związanej ze skokami to są rzeczy drobne, które trzeba na pewno wyjaśniać, bo nic nie powinno pozostać niewyjaśnione. Natomiast w sytuacji, w której mamy zagrożone oszczędności 2,5 miliona Polaków, to myślę, że są rzeczy dzisiaj ważniejsze, którymi powinniśmy się zajmować. Zgodnie z prawem do oświadczenia majątkowego należy wpisać ruchomość o wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych. Jeśli się tego nie zrobi, można trafić za kraty nawet na trzy lata. Ekonomiści przekonują, że to może być szansa dla Polski, ale rolnicy są pełni obaw. Zmieniły się zasady na rynku mleka. Od dziś w Europie nie ma już limitów na jego produkcję. W nowych warunkach na duży zysk liczyć mogą głównie największe przedsiębiorstwa. Z założenia likwidacja limitów na produkcję mleka ma oznaczać wzrost eksportu na rynki pozaeuropejskie. Aby sprzedawać więcej, polskie przedsiębiorstwa wzorem niemieckich czy francuskich muszą się łączyć. Ekonomia jest bowiem nieubłagana. Przypomina dyrektor Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Andrzej Kowalski. Czy nam się podoba, czy nie? Świat idzie w kierunku koncentracji, obniżki kosztów, bo to nie tylko obniżka kosztów w i u rolnika, ale także w mleczarni, w transporcie. W kwestii tworzenia wspólnej oferty dla zagranicznych kontrahentów mamy sporo do nadrobienia. Wytwarzamy dużo mleka, ale zamiast współpracować rywalizujemy. Pokazuje to rozmiar naszych przedsiębiorstw, zauważa minister rolnictwa Marek Sawicki. Największa polska spółdzielnia to jest dopiero 42 producent mleka w Europie. Takich producentów mamy w Polsce około 200. Dla porównania w Holandii, która wytwarza rocznie podobną ilość mleka 17. Dzięki temu jej możliwości eksportowe są zdecydowanie większe. Michał Fedusio, Polskie Radio. W Niemczech trwa usuwanie szkód spowodowanych przez huragan Niklas. Straty wyrządzone przez wichury są bardzo poważne. Zginęły cztery osoby. Wiele zostało rannych. Ofiary śmiertelne to osoby przygniecione przez upadające drzewa, a w jednym przypadku przez przewrócony mur. Wiele osób raniły spadające połamane gałęzie. Huragan Niklas uszkadzał budynki, zrywał dachy, a nawet przewracał ciężarówki. Wichury doprowadziły do chaosu w komunikacji kolejowej. Wczoraj w wielu regionach całkowicie wstrzymano ruch pociągów. Tysiące podróżnych utknęły na stacjach kolejowych. Dziś sytuacja na kolei wraca już do normy, choć pociągi nadal mają opóźnienia. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Moskiewski Sąd Miejski unieważnił decyzję o aresztowaniu trzech z pięciu podejrzanych o zabójstwo Borysa Niemcowa. Ale nie wyjdą oni na wolność do czasu ponownego rozpatrzenia wniosku Komitetu Śledczego o ich tymczasowe aresztowanie. Sędzia Juri Pasunin uznał, że Basmanny Sąd Rejonowy popełnił błąd rozpatrując jednocześnie wnioski o areszt wszystkich podejrzanych. W ocenie sędziego każdy ma prawo do indywidualnej obrony, dlatego sąd niższej instancji ponownie rozpatrzy wnioski o tymczasowy areszt. tak więc Tamerlan Eskaranow, Szadid Gubaszow i Hamzet Bahajew muszą jeszcze poczekać, nim rzeczywiście wyjdą na wolność. Jednocześnie moskiewski sąd miejski odrzucił skargę na tymczasowe aresztowanie głównego podejrzanego Zaura Dadajewa. Mężczyzna przekonywał, że jest niewinny i aż do aresztowania nawet nie wiedział, kto to jest Borys Niemców. Kolejny raz podkreślił, że został w Inguszetti porwany przez nieznane osoby i pod wpływem tortur przyznał się do winy. Tymczasem prokuratorzy twierdzą, że mają ze Świadków oraz różnego rodzaju inne dowody, w tym ekspertyzy medyczne świadczące o związku podejrzanego z zabójstwem opozycyjnego polityka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tu bardzo ważne jest planowanie i nieuleganie emocjom. Podkreślają Banki Żywności przed przedświąteczną gorączką zakupów i przekonują, że warto się do tego przygotować. Aby nic ze świątecznego stołu się nie zmarnowało, ale też żeby niczego na nim nie zabrakło, potrzebne jest planowanie. Zachęca do tego prezes Federacji Polskich Banków Żywności Marek Borowski. Po pierwsze powinniśmy zastanowić się, gdzie i w jakim gronie będziemy spędzać te święta, ile dni będziemy wówczas dopiero zaplanować zakupy. Maria Kowalewska z Banków Żywności proponuje skorzystanie ze strony internetowej www.niemarnujem.pl Tam mamy taki prosty poradnik, jak krok po kroku się przygotować do świąt. Co najpierw kupować, też kiedy jajka kupić, kiedy je przygotowywać. Podpowiadamy, kiedy do sałatek dorzucić majonez, żeby one mogły dłużej stać już w naszych lodówkach. Mięsa, wędliny, dużo z tych produktów bardzo ładnie się też mrozi, można je wykorzystać później. Jak mówi Maria Kowalewska, świąteczne spotkania rodzinne nie powinny sprowadzać się tylko do siedzenia przy suto zastawionym stole. Pożona Falkowska, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie trójki. Sport Monika Słuckowska do tej wiadomości podchodziłam dzisiaj jak pies do jeża, ale wygląda na to, że to nie jest żarta, jak z Amsterdam doszedł do porozumienia z Bayerem Leverkusen i Arkadiusz Milik związał się z holenderskim klubem na stałe. Czteroletni kontrakt ma wejść w życie 1 czerwca. Sensacja tegorocznych rozgrywek o piłkarski Puchar Polski. Błękitni Stargard Szczeciński zaczynają walkę o finał rozgrywek. W pierwszym półfinale grają z Lechem Poznań. Na razie w tym spotkaniu Lech prowadzi 1 do 0, mamy 35 minutę. Błękitni, którzy występują w drugiej lidze w drodze do półfinału, wyeliminowali m.in. GKS Tychy i Krak w drugim półfinale Pucharu Polski spotkają się pod Beskidzie Bielsko-Biała i Legia Warszawa. Początek meczu numer jeden dziś o 20. UEFA wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec Federacji Polski i Gruzji. W obu przypadkach chodzi o nieprawidłowe zachowanie kibiców podczas niedzielnych meczów eliminacji Euro 2016. W komunikacie UEFA podano, że polscy fani podczas spotkania z Irlandią w Dublinie rzucili na boisko Race. Gruzińscy kibice natomiast wdarli się na murawę w meczu z Niemcami. Irlandzka Federacja z kolei została oskarżona o niewłaściwe zachowanie piłkarzy co następuje automatycznie, gdy zespół otrzyma co najmniej pięć żółtych kartek. Piotr Makowski będzie trenerem siatkarzy transferu Bydgoszczy Były selekcjoner żeńskiej reprezentacji Polski zastąpi po sezonie Witala Heinena. Belk, który jednocześnie prowadzi reprezentację Niemiec, przyznał, że nie był w stanie połączyć obu funkcji tak, jakby chciał, a do tego chce poświęcić więcej czasu rodzinie. A skoro jesteśmy przy za nami emocje w Final Four Ligi Mistrzów. Przed nami Final Four Ligi Mistrzyń. Polska, a konkretnie Szczecin, jest gospodarzem turnieju finałowego, a w walce o medale będziemy kibicować siatkarkę chemika Police. Kibicować możemy przed telewizorami albo warenie Azoty. Tę drugą opcję właśnie teraz umożliwimy. Mamy dla Państwa pięć podwójnych biletów na cały turniej. Prosimy dzwonić pod numer 22 i 7 trójek. Kierowcy, którzy w piątek wystartują do pierwszego etapu rajdu Irlandii, czyli trzeciej rundy Mistrzostw Europy, dziś mieli zapoznanie z trasą. Liderem klasyfikacji generalnej mistrzostw jest Kajetan Kajetanowicz, który przyznał, że trasy są szybkie, a pogoda zmienna. Nasz kierowca liczy jednak na dobry start i na przyjemną atmosferę. Tam też jest sporo kibiców, więc pomimo tego, że to będzie dla nas kompletnie nowy rajd, ponieważ jeszcze tam nie startowaliśmy, to będziemy się czuć tam troszkę, może nie jak u siebie, ale na pewno bardzo dobrze i tego jestem pewien. Rajd Irlandii będzie pierwszą w tym roku pełną asfaltową rundą Mistrzostw Europy. Jutro odcinek kwalifikacyjny. Jest premio opony autoserwis. Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce. www.premio.pl. W wieczorem i w nocy w całym kraju chmury i opady deszczu ze śniegiem i śniegu, choć śnieg jest bardziej prawdopodobny, wiatr słabszy, ale wciąż jeszcze w porywach do 60 km na godzinę, w górach do 100 km, temperatura w nocy od minus 3 stopni na Podhalu do 0 w centrum i do plus 2 wokół Zatoki Gdańskiej. Jutro więcej rozpogodzenia, ale wciąż jeszcze miejscami deszczy ze śniegiem albo śnieg. Wiatr w górach może osiągać prędkość do 80 km na godzinę. Temperatura w ciągu dnia od 4 do 6 stopni. Kolejne dni przyniosą tylko niewielką poprawę pogody. Co najważniejsze, wiatr straci swój impet, jednak Wielkanoc będzie chłodna i deszczowa. Sponsorem programu był Premio Opony Autoservice. Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce. www.premio.pl Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Lakalut Aktiv. Pasta Lakalut Aktiv chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Aktiv zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Tylko teraz w prezencie. szczoteczka delikatna dla dziąseł. Lakalut Aktiv. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Niesamowita. Przygotowana z wielką starannością. Wędzona bukowo-olchowym dymem. Oryginalnie przeprawiona. Doskonała. Wielkanocna. Szynka.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 17 w audycji popołudniowej, dziś m.in. o niebieganiu, bo nie lubieniu Chciałem powiedzieć, że y, świetnie w ogóle, że, że nie biegam, bo lubię, po, powstało. I że też nie biegam, bo też nie lubię i kiedyś biegałem, a teraz czuję się lepiej. Tyle, że efekty nie przyjdą od razu. No tutaj trzeba wykazać trochę cierpliwości. 22 i 7 trójek. Ja w sprawie tego niebiegania bardzo słuszny kierunek. Należy uciekać od biegania jak najdalej, ale pamiętając o tym, żeby uciekać spokojnym krokiem. Ja na przykład, jak mam czas wolny, to sobie leżę i wypoczywam, a jak nie mam czasu wolnego, to tylko leżę. You'll have to go on the underground To get things done here 14 to East Prince Day 17:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Dziś przyznaliśmy trójkowy znak jakości i po raz pierwszy w historii to wyróżnienie dostało miasto. Wrocław dostał dziś trójkowy znak jakości. Chciałam serdecznie podziękować wszystkim, którzy głosowali na Wrocław i że Wrocław został tak wyróżniony. Bardzo się cieszę. Jestem wrocławianką, i na potwierdzenie słów pana prezydenta Wrocławia chcę powiedzieć, że bardzo dużo Wrocławia nas słucha trójki. I bardzo, bardzo jeszcze raz gratuluję i jak usłyszałam te informacje, to łzy stanęły mi w oczach. Także dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek. To pierwszy poważny egzamin w ich życiu i do tego przeprowadzony według nowych zasad. Szóstoklasiści są już po sprawdzianie kończącym ich naukę w szkole podstawowej. Uczniowie pisali najpierw egzamin z języka polskiego oraz matematyki, a po krótkiej przerwie także z języka nowożytnego. Ja się trochę stresuję, no Jakbym się mógł wyrazić, to czuję się jak prowadzony na sąd ostateczny No ja się trochę boję o matematykę Z francuskiego zbytnio mi nie zależy Ponieważ zdaję do gimnazjum, gdzie jest Głównym przedmiotem angielski Ale no martwię się o matematykę właśnie Język obcy jest na pewno trudniejszy Niż sprawdziane próbne Francuski czy angielski? Francuski. Trzeba było na przykład przeczytać tekst I napisać co robi dana dziewczynka W tym tekście, co robi w poniedziałek A co robi we wtorek Też był taki tekst, trzeba było do tego tekstu wstawić czy dzisiaj była, jest pogoda, jaka, czy jest zimno, jest już 10, czy trzeba wziąć parasolkę. Jesteście pierwszym rocznikiem, który pisze egzamin po szóstej klasie w nowej formule. Jak Ci się to podoba? Język obcy mi akurat nie przeszkadza. Może być... Jest w miarę ok. Zmiana tej formuły to przede wszystkim kwestia wejścia w życie nowej podstawy programowej, ale też kwestia związana z uporządkowaniem i harmonizacją systemu egzaminów zewnętrznych. Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W tej chwili mamy już taką sytuację, że te trzy podstawowe egzaminy, które są organizowane w sprawdzie na egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny na trzech etapach kształcenia. Każdy sprawdza podstawowy zakres umiejętności. Język polski, matematyka i język nowożytny. W 2009 roku wprowadzone zostało obowiązkowe na uczanie języka obcego od pierwszej klasy szkoły podstawowej i po prostu chcemy zobaczyć, w jakim stopniu te dzieci, które przez 6 lat uczyły się języka obcego, ten język obcy opanowały. Na objętość, po prostu padło ścianą, były zadania na skalę. Z matematyki. Tak. Trzy zadania otwarte, to on był praktycznie wzięte z naszego podręcznika. Poziom trudności tych zadań był taki dla przeciętnego ucznia. Lekko ponad przeciętnego. To jest pierwszy rocznik, który szedł tą nową podstawą programową i egzamin w nowej formie. Była obawa, by wszyscy się denerwowaliśmy, jako że była trudniejsza forma odpowiedzi. Iwo następnie. Jak dyrektor Szkoły Podstawowej numer 12 w Warszawie. Już nie sam test trudniejszy, natomiast sposób odpowiadania jest zupełnie inny, co powoduje, że uczniowie po prostu mylą się. Nawet wiedząc, trzeba dużej sprawności w rozumowaniu, żeby zrobić zadanie dobrze właściwie. Kiedyś była odpowiedź dobra, zła, wybór spośród trzech możliwych i na tym się kończyły sprawdziane, testy zamknięte. Natomiast w tej chwili jest odpowiedź składająca się z dwóch części, czyli pierwsza i druga jakby uzasadnieniem tej pierwszej. Dla uczniów dwunastoletnich to jest trudna forma. Troszkę się zmieniło. W sprawdzianie w ubiegłym roku były tylko zadania wyboru wielokrotnego, ABCD. W tym roku pojawiały się też zadania prawda-fałsz, zadania na dobieranie. Chodziło o to, żeby troszkę rodzaj zadań zdywersyfikować, żeby też był ten sprawdzian i trochę mniej nudny, ale też o to, żeby troszkę głębiej sprawdzać. W Polskim najtrudniejsze było to, że trzeba było napisać opowiadanie o tajemniczym pudełku. Bardziej wolę listy pisać, ale nie odpowiadania. Bo nie trzeba rozpisywać swoich myśli, co się myśli na ten temat, na przykład jak w matematyce nie trzeba rozpisywać wszystkich swoich obliczeń, bo to nauczyciel nie zrozumie twoich obliczeń i może to uznać, że jest złe. Napisałem o tym, że znalazłem pudełko zamiast poduszki rano, w którym było kuferek i list, i tam w liście było napisane, że w małym kuferku jest pierścień który spełnia życzenia, ale można go otworzyć dopiero podczas kłopotów. Wziąłem to mały kuferek z pierścieniem na zewnątrz, ale ktoś mnie uderzył i wrzucił do worka i ocknąłem się na środku bezludnej wyspy do... i szedł do mnie lew. Wyjąłem pierścień, powiedziałem, że chcę do domu i byłem znowu w łóżku, była noc i poszedłem spać. Czy wolałbyś w starej formie egzamin? Wolałbym w starej, ale nie było jakiegoś wielkiego kłopotu, dało się napisać. Wystarczy było się tylko skupić na lekcjach. A stres był podwójny w związku z tym, że egzamin podwójny? Nie, stres był taki sam. Wyniki egzaminu będą znane 29 maja, a z szóstoklasistami rozmawiała Izabela Woźniak. To trójka. Jeszcze ważna informacja, biletów na, na siatkówkę, na Ligę Mistrzów już nie ma, proszę w tej sprawie nie dzwonić. ruszył nowy cykl, nie biegam, bo nie lubię. Przed chwilą było coś takiego jak bieganie szkodzi, tak? To nie jest dowcip nie ma, przylisowy, bo jestem miłośnikiem biegania i nie tak dawno dostałem mandat od przejeżdżającego samochodu policyjnego za przebieganie obwodnicy miasta. To, to jest, nie ma przejścia dla pieszych. Wszędzie jest daleko. Ich zdaniem po prostu nie zwróciłem zbytniej uwagi na to, jak przebiegam obwodnicę. Także nie szkodzi. Zapraszamy do nas drogi słuchaczu, 22 i 7 trójek albo ZD3, małpa, polskieradio.pl do nas, czyli do grupy wciąż rosnącej. Nie biegam, bo nie lubię. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Kantarajt. Przedsiębiorca, lekarz, student i uczeń technikum to czterej Polacy, którzy odkryli nową kometę. Żaden z nich nie jest astronomem. Odnajdywanie nieznanych ciał niebieskich to jedynie ich hobby, ale traktują je bardzo poważnie. Aby robić to skuteczniej kupili nawet jeden z teleskopów w Chile. Karol Wójcicki z Planetarium Niebo Kopernika w Warszawie przyznaje, że odkrycie nowej komety przez amatorów to nie lada wyczyn. Dzisiaj właśnie z uwagi na potężną technikę komety to odkrywają już roboty, które robią to praktycznie każdej nocy, przeczesują niebo bardzo dokładnie, w sposób automatyczny, kiedy większość astronomów sobie słodko śpi. To jest ciężka praca. Piotr Stanisławski, redaktor naczelny portalu technologie.gazeta.pl Dlatego, że w tej chwili, no po pierwsze, w ogóle wokół Ziemi lata bardzo dużo różnych obiektów, ale większość tych obiektów jest już znanych i skatalogowanych. Znalezienie tego typu obiektów wymaga mozolnej pracy. W jaki sposób znajduje się współcześnie komety? W przeszłości było tak, że nawet zawodowi astronomowie wykrywali komety drogą wizualną. Michał Kusiak, jeden z odkrywców komety. Ale niestety jest to już niesamowicie trudny wyczyn. Postanowiono zacząć korzystać z technik fotograficznych. To był właśnie taki motor, który spowodował, że miłośnicy astronomii zaczęli również pod tym kątem prowadzić swoje poszukiwania. Ta współczesna technika pozwoliła na to, żebyśmy my mogli takiej drogi spróbować. No i jak widać, jest to dość skuteczne. Kometę odkryto dzięki zdalnie sterowanemu obserwatorium, które się znajduje w Chile, na pustyni Atacaman. Tam istnieje taka farma teleskopowa, którą prowadzi pewien Francuz, który po prostu wynajmuje ten teren na takie zdalnie sterowane obserwatoria. Tak naprawdę to są takie blaszane budy, które mają odsuwane dach. Wewnątrz są teleskop. To wszystko jest oczywiście podłączone do internetu. Właściciel takiego obserwatorium może zdalnie decydować o tym, w którą stronę patrzy teleskop i otrzymuje zdjęcia z tego teleskopu przez internet, analizuje je już u siebie w domu. Wspólnie w cztery osoby prowadzimy zorganizowany projekt, który ma na celu detekcję drobnych ciał w Układzie Słonecznym, czy to planetoid potencjalnie zagrażających w naszej planecie, czy właśnie komet. To jest po prostu porównywanie zdjęć, na których coś się porusza albo nie, gwiazdy się nie ruszają, natomiast na tle tych gwiazd coś czasami przelatuje, więc przede wszystkim trzeba to coś wypatrzyć, a ten ruch jest dosyć nieznaczny, gwiazd jest mnóstwo. Po drugie trzeba zidentyfikować, czy to nie jest, aby rzecz już znana. Koledzy wykonują zdjęcia i rano pobieramy te zdjęcia, Staramy się je później analizować, zapośiliśmy specjalistycznego oprogramowania. Jeżeli do takiego odkrycia dojdzie, wówczas staramy się już ostatecznie decydować, czy obiekt jest autentyczny, czy też nie, i wysłać stosowne pomiary do bazy danych, która później ogłasza nowe odkrycie, bądź też nie. Ale to nie jest pierwsza kometa odkryta ogólnie przez Polaków. Nie, to już jest y, czwarta kometa odkryta przez Polaków, przy czym druga po 90-letniej przerwie odkryta przez y, miłośników astronomii. Mamy zanotowane również odkrycia kilkuset planetoid poruszających się między Marsem a Jowiszem, kiedy Międzynarodowa Unia Astronomiczna oficjalnie potwierdzi nasze odkrycia. Będziemy takie planetoidy mogli nazywać. W zasadzie jeśli chodzi o nasz zespół, to jest właśnie w tym momencie takie jedno z większych osiągnieć poza odkryciem tej komety. Co wiemy o obiekcie odkrytym, czyli o tej komecie? Póki co bardzo niewiele, poza tym, że jest wyjątkowo słabym obiektem. On ma jasność plus 17 magnitudo, przy czym warto zaznaczyć, że to jest dużo powyżej w zasięgu większości takich amatorskich teleskopów. Ten obiekt znajduje się dzisiaj, wiemy, w mniej więcej jedną jednostkę astronomiczną od Ziemi, czyli tyle samo, co my mamy z Ziemi do Słońca, tylko w przeciwną stronę. Zdecydowanie nie jest to obiekt, który jakkolwiek mógłby nam zagrażać. Znamy natomiast oczywiście nazwę komety, która została oficjalnie dana ta nazwa, no nie brzmi może zbyt porywająco w pierwszej chwili, ale jest to C- 2015 F2 Polonia. A Polonia dlatego, że obserwatorium, dzięki któremu to odkryto, nazwane jest MPCW 98 Polonia Observatory. Komety nazywa się albo od nazwisk odkrywców, jeśli jest ich jeden lub dwóch, natomiast jeżeli jest ich więcej, to, to od nazwy obserwatorium. Kometa Polonia najbliżej Ziemi znajdzie się w maju. Minie naszą planetę w odległości 137 milionów kilometrów. To trochę mniej niż wynosi dystans między Ziemią Słońcem, czyli niż jednostka astronomiczna, a o okoliczności odkrycia nowej komety pytał Mariusz Krzemiński. Powtórzę nazwę: C2015F2 Polonia. To jest kometa odkryta przez czterech Polaków. To trójka. Audycja popołudniowa 28,5 minuty po 17.00. Teraz Sean Escoffery. Trójka minęła, 17.30. Najpierw skrót wiadomości. Benjamin Filip. 14 lat więzienia za śmiertelne potrącenie samochodem 24-latki. Na taką karę łódzki sąd skazał Sebastiana K. Mężczyzna w czerwcu 2013 roku uderzył autem kobietę, która w centrum Łodzi spacerowała po chodniku z dzieckiem w wózku. Kobieta mimo reanimacji zmarła w drodze do szpitala. Chłopiec nie odniósł poważniejszych obrażeń. 25-latek był pijany, nie miał prawa jazdy, a jechał autem, które zabrał znajomemu. Sąd dożywotnie zakazał mu też prowadzenia pojazdów. Wyrok nie jest prawomocny. Po awariach wywołanych silnym wiatrem 6,5 mieszkańców Wielkopolski wciąż nie ma prądu. W regionie od poniedziałku uszkodzonych zostało około 40 budynków mieszkalnych i gospodarczych. W sumie w całym kraju wiatr uszkodził około 400 budynków. Trzy osoby zostały lekko ranne. Za około pół roku wejdą w życie nowe zasady dziedziczenia długów. Prezydent podpisał nowelizację prawa cywilnego, która wprowadza te przepisy. Zgodnie z nimi spadkobiercy będą odpowiadać za długi zmarłego, o których wcześniej nie wiedzieli, tylko do wysokości odziedziczonego majątku, a nie jak do tej pory w całości. Zima nie daje za wygraną w Beskidach dziś sypnęło tam śniegiem, mimo kalendarzowej wiosny wciąż są ośrodki, w których można zjeżdżać na nartach. W Soszowie i Czarnym groniu wyciągi będą czynne nawet przez najbliższe trzy tygodnie. W Wielkanoc zjeżdżać będzie można tak że w Szczyrku, na Białym Krzyżu i górnych częściach tras na Skrzycznym. Trudne warunki na szlakach turystycznych, które miejscami są nieprzetarte, oblodzone i śliskie. W skrócie to tyle. W serwisie 18 Grzywny za brak szczepień dostało je ośmioro mieszkańców Pomorza. Sponsorem programu są Targi Kielce. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego. Autostrada Polska. 13-15 maja. Wiadomości Ekonomiczne. Paweł Sołtys. Elżbieta Łopacińska przejmuje stery w ZUS-ie. Premier Ewa Kopacz powierzyło jej tymczasowe kierowanie zakładem. Poinformował o tym minister pracy i polityki społecznej Władysław Kośniak kamesz Pani prezes Elżbieta Łopacińska będzie pełniła obowiązki prezesa ZUS od dzisiaj do momentu wyłonienia nowego prezesa. Elżbieta Łopacińska do tej pory była wiceprezesem ZUS-u. Wcześniej we wrześniu 2009 roku przez 23 dni już raz pełniła obowiązki prezesa zakładu. Kto zostanie prezesem spełnią władzy. Tego wciąż nie wiadomo. Trwa Tr to stanowisko. Konkurs będzie prowadzony dalej, w efekcie czego będą określone rozstrzygnięcia to są najbliższe tygodnie. Do konkursu zakwalifikowano pięciu kandydatów, żaden z nich wcześniej nie był szerzej znany opinii publicznej. Grecki minister straszy, jeśli Grecja nie otrzyma kolejnej transzy pomocy finansowej do przyszłego czwartku, nie będzie mogła spłacać kredytów zaciągniętych w międzynarodowym funduszu walutowym, tak stwierdził szef resortu spraw wewnętrznych Grecji w wypowiedzi dla niemieckiego tygodnika Der Spiegel. Informację tę szybko zdementował jednak rzecznik rządu greckiego w wypowiedzi dla agencji Reuters. Podatnicy rozliczają się z Fiskusem, a podsumowanie ubiegłego roku w Państwowej kasie przedstawia z kolei Ministerstwo Finansów. Deficyt zamiast 47,5 miliarda złotych, niecałe 29 miliardów. Dochody o 6 miliardów większe od planowanych, wydatki o 12 miliardów mniejsze, głównie poprzez tańszą obsługę długu. Ukraiński premier wzywa Europę do zwiększenia kontaktów handlowych z tym krajem. Arsenij Jaceniuk stwierdził podczas wizyty w Berlinie, że Ukraina utraciła niemal całkowicie rosyjskie rynki zbytu. Częściowo próbuje powetować te straty, zwiększając sprzedaż do krajów europejskich Bliskiego Wschodu oraz do Stanów Zjednoczonych. Z drugą stronę to już nie działa, załamanie kursu chrywny sprawiło, że w styczniu niemiecki eksport na Ukrainę było 40% niższy niż rok temu. Na koniec sprawdzamy, co dzieje się na giełdach. Dziś przewaga spadków. WIG20 traci 14%, setnych procent. to w Warszawie, a w Stanach Zjednoczonych spadki sięgają 0,5%. Tyle właśnie w dół idzie w tej chwili SP500. Euro coraz tańsze, kosztuje już tylko 4 zł. 5 groszy, dolar 3,76, fund 5 zł. 59 groszy, a frank szwajcarski 3,89. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka polskiej radio.pl. Sponsorem programu są Targi Kielce Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada Polska 13-15 maja Wieczorem i w nocy w całym kraju chmury i opady deszczu ze śniegiem albo śniegu. Bardziej prawdopodobny śnieg. Wiatr słabszy, ale wciąż jeszcze w porywach do 60 km na godzinę. W górach do 100 km. Temperatura w nocy od minus 3 stopni na Podhalu, do zera w centrum i do plus 2 wokół Zatoki Gdańskiej. Jutro więcej rozpogodzeń, ale wciąż jeszcze miejscami deszcz, deszcz ze śniegiem albo śnieg. Wiatr w górach może osiągać do 80 km na godzinę. Temperatura od 4 do 6 stopni. Kolejne dni przyniosą tylko niewielką poprawę pogody. Wiatr straci swój impet, ale Wielkanoc będzie chłodna i deszczowa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 cogoż żołądkowego w uszkodzeniach błony śluzowej i dwunastnicy wywołanym przez czynnik iż chorobie żołądkowej żołądka i dwunastnicy przeciwwskazania wrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą ciężka niewydolność nerek podmiot odpowiedzialny bio polska spółka so. każdy chciałby mieć brak limitów do wszystkich sieci i pół giga internetu za 129.99 miesięcznie w umowie na pół roku i każdy może to mieć bo właśnie taką ofertę znajdzie w T-Mobile dostępną tylko na www.timobile.pl żegnamy reklamy trójka Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa 22 i 7 trójek. E, między innymi w sprawie e, Nie biegam, bo nie lubię. Państwo dzwonią. E, nasz adres mailowy zd3 małpa Bardzo wam dziękuję za to, że, że, że taki program powołaliście, że on będzie. Miejmy nadzieję. A jeszcze dokładniej, że, że poparliście to teorią naukową. E, Wszystkie wynalazki, które są oparte są na obserwacji zwierząt i dziwi się, że, że naukowcy do tej pory nie zwrócili na taki fakt uwagi, że król zwierząt, lew, nie trenuje, nie biega, proszę jaką piękną sylwetkę ma, upoluje antylopy, zje i leży. Także myślę, że e, chciałbym podpowiedzieć, może propagujmy system kulinarno-kanapowy, a nie biegająco aktywny. Nie biegam, bo nie lubię. I zalet jest wiele, proszę państwa. Dwadzieścia i 7 trójek. Pójdę wszędzie z tobą Dobrze o tym wie. Pójdę wszędzie z tobą Czy to świt, czy zmierz I za siódmą rzekę za siedem gór wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż zakocham tak cię. Na nocne wyprawy po księżyc Na pstrągi w rannej mgle Po świeci pajęczy wszędzie, Na grzyby w Na żawie koncerty przed świtem Po wrzosy i po gór. Broć, co nocą zakwitła, chodziłam już A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy to I za siódmą rzekę, i za siedem gór Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój tam, gdzie cię ocz poniosą, gdzie są widma i strzygi Gdzie nikt nie doszedł jak docent, gdzie nie ma ślałów stół Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię There's a toe one foot after the other. You got my backs. Regime is Irish wrapped, and that's a fact. it. shang launch all the way from Roku. Krok po kroku. Navit po takim throat nimrogu. O bok shevia. It's like as if we're in Yevia. And as Enzel Washington says, our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Wszędzie z Tobą, nie zawaham się, Buję wszędzie z Tobą, aż tak kocham Cię, aż tak kocham cię. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Za 18 minut, godzina 18, już za chwilę Damian Kwieki, Puls Trójki. Dziś o e, kandydatach e, do fotela prezydenckiego. Ale nie tych z górnej części sondażowej try to keep you close to me but got in between Tried to square not be in there.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 guy now we call against the tide those distant jets all flashing by home back to the river. Trójka za kwadrans będzie 18. Puls trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Już wiemy, że najpewniej 11 kandydatów znajdzie się na kartach do głosowania w pierwszej turze wyborów prezydenckich za miesiąc i 9 dni. Tylu po sprawdzeniu zebranych podpisów zarejestrowała Państwowa Komisja Wyborcza. I w tej sprawie gośćmi Pulsu Trójki są dr Renata mienikowska Norkiene, politolożka i socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Sergiusz Trzeciak, specjalista w zakresie marketingu politycznego, Kolegium Civitas. Dzień tak dobry. Witam serdecznie. Wydaje się, że mamy do czynienia, jeśli chodzi o liczbę kandydatów, o której wspomniałem. 11 osób z ustabilizowaną pulą. Najczęściej od roku 90 to było ponad 10 osób. Właściwie tylko te pierwsze wybory były wyjątkiem. Tam mieliśmy 6 kandydatów. Największa liczba to był rok 2005. Przepraszam, 95. Było 17, to wtedy najwięcej. Co z punktu widzenia państwa specjalizacji wynika z takiego kształtu tej grupy, z takiej liczby? Znaczy ja może zacznę z politologicznego punktu widzenia, mianowicie każda partia, zacznę od takiej krótkiej teorii, że każda szanująca się partia, która rzeczywiście chce się przypomnieć wyborcom, przybliżyć im ponownie swój program albo po prostu się pokazać i pokazać, że nie zniknęła przez przypadek. Tu mówię w szczególności o partiach mniejszych. Powinna wystawić swojego kandydata i to się w Polsce dzieje z różnym, że tak powiem, natężeniem, bo nawet PSL myślał w tym roku o tym, żeby poprzeć kandydata współkoalicjanta, czyli Platformy Obywatelskiej. Największe partie siłą rzeczy, to dla mnie oczywiste jako politologa, że powinny wystawiać swoich kandydatów. I w zasadzie to ten podział partyjny powinien być w jakiś sposób no, odzwierciedleniem tego, jak wygląda sytuacja wśród kandydatów. I w tym roku mamy sytuację trochę inną niż ta scena partyjna, bo mamy kandydatów, którzy no, są bardzo mało znani, reprezentują ugrupowania, które prawie w ogóle nie funkcjonują ani w sondażach, ani w opinii publicznej bardzo szerokiej. Więc z tej perspektywy, no to trochę niedobrze dla polskiej demokracji, że pojawiają się takie trochę efemeryczne postacie, o których mało było słychać wcześniej, a że na przykład no, nie słychać o partiach, które mają ambicje, żeby rzeczywiście coś znaczyć na polskiej scenie politycznej. No i oczywiście też problem lewicy, tak? To znaczy na polskiej lewicy jest też problem tego, że mamy kandydatów, którzy no, z jednej strony są bardzo zmienni, mówię o Palikocie, z drugiej strony mamy Magdalenę Ogórek, która pojawiła się znikąd, a praktycznie w ogóle nie wystawili swoich... No, Anna Grodzka zniknęła, zniknęło parę osób, które mogły, wy, tak, mogły wystarczyć na przykład pani Nowacka, o której się sporo mówiło. Także z perspektywy politologicznej tak to wygląda, że powinno być więcej kandydatów stricte związanych z partiami albo z konkretnymi poglądami, czy to no, w tym podziale lewica-prawica, a za mało, a, czy inaczej mniej powinno być takich efemerytów. To teraz perspektywa komunikacyjna. Doktor Sergiusz Trzeciak. Z perspektywy komunikacyjnej to rzeczywiście jest taka sytuacja, że mamy do czynienia z kandydatami, którzy mają środki odpowiednie, odpowiednie zaplecze osobowe, finansowe na prowadzenie kampanii wyborczej i to są przede wszystkim kandydaci tych największych ugrupowań partyjnych bo oni mają środki budżetowe i druga kategoria kandydatów którzy chcą w jakiś sposób zaistnieć de facto nie będą prowadzić na szerszą skalę kampanii natomiast sam fakt, że mogą wystartować w wyborach jest dla nich już sukcesem Pamiętajmy też, że większość kandydatów nie walczy o wygraną w wyborach, tylko walczy o to, żeby uzyskać wynik, który przygotuje ich ugrupowania do wyborów parlamentarnych. Także tak naprawdę o wygraną w wyborach walczy dwóch kandydatów, realnie. To jest Bronisław Komorowski i to jest Andrzej Duda. Pozostali kandydaci... Chociaż wielu z nich nie powie tego w otwarty sposób, ale oni walczą tak naprawdę o uzyskanie dobrego wyniku, który byłby wyższy od wyniku ugrupowania. Poza tymi dwoma kandydatami, którzy są najbardziej znani i o których większość ekspertów mówi, że to jeden z nich będzie przyszłym prezydentem, mamy to, to, ta, ta pozostała y, pula też jest zróżnicowana, ale mamy wśród nich osoby takie jak Paweł Tanajno, Marian Kowalski, Jacek Wilk, Grzegorz Braun. Też pewnie to, to nie można y, o tych osobach mówić, y, no, pewnie rozpoznawalność też jest trochę zróżnicowana, ale są to osoby mało znane. Jaką oni spełnią rolę w kampanii? Znaczy trudno powiedzieć, jaką rolę rzeczywiście spełnią, bo w dużej mierze zależy to od ich intencji. Ja się tutaj zgodzę z ym, y, Sergiuszem, że... Ym... Rzeczywiście im chodzi o granie na właściwie siebie. Ja bym doliczyła do tej grupy jeszcze też panią Ogórek, bo nie wierzę w to, że pani Ogórek w tym momencie walczy o jakieś szalone znaczenie polityczne w przyszłości, ponieważ samo SLD stoi pod znakiem zapytania. Wydaje mi się, że ona też należy do kandydatów, którzy chcą po prostu coś osobiście uzyskać dzięki startowaniu w wyborach, czyli przede wszystkim rozpoznawalność. Czyli przy okazji Chociaż, wyborów. Tak. Kandydat... I przy okazji wyborów, tak. Ale też wydaje mi się, że ci niszowi kandydaci też trochę walczą o swoją ideę, bo oni reprezentują czasami takie poglądy, które no, do mainstreamu z całą pewnością nie należą i być może oni chcą je po prostu trochę bardziej upowszechnić. Tutaj ciekawym kandydatem jest Grzegorz Braun, który jest z jednej strony konserwatystą, z drugiej strony monarchistą, jest osobą o bardzo wyrazistych poglądach, też kontrowersyjną, ma bardzo jednoznaczne poglądy w sprawach dotyczących istniejącego systemu politycznego, całkowicie ten system odrzuca i on niewątpliwie jest takim kandydatem, który walczy w imię pewnych idei, ale są również kandydaci, którzy reprezentując pewne idee nie do końca wiemy o co tak naprawdę im chodzi i takim kandydatem jest chociażby pan Tanajno, którego stosunkowo najmniej znamy, który ma program polityczny, który jest taką zbitką bardzo różnych haseł, bo i jednomandatowe okręgi wyborcze, i kwestie związane z Frankowiczami i e, pra, tak naprawdę dla różnych grup społecznych oferuje różne rozwiązania. E, idea demokracji bezpośredniej. Także mamy do czynienia też z kandydatami, którzy będą walczyć o ten sam elektorat. Na przykład ciekawym przypadkiem tu jest kandydat e, prawicy e, KNP, Kongresu Nowej Prawicy Jacek, Jacek Wilk, który tak. będzie dokładnie konkurował z Januszem Korwinem Mikke o ten sam elektorat. E, z tym, że no to tutaj widać właśnie jak, po co startuje pan Wilk po to, żeby ocalić Kongres Nowej Prawicy, który po odejściu Janusza Korwin-Mikkego stał się taką można powiedzieć efemerydą. Jeśli nie wystartuje w tych wyborach, jeśli nie wystartowałby w tych wyborach, no to tej partii grozi praktyczne zniknięcie. Także jest jeszcze, są jeszcze inni kandydaci, którzy startują w tych wyborach, ale mniej, mniej znani. Natomiast myślę, że ta trójka, ta trójka to są tacy chyba najmniej znani kandydaci. Pewnie też trzeba powiedzieć, że Jacek Wilki, Janusz Korwin-Mikke, jeszcze to Pawła Kukiza trzeba dopisać, tak, jeśli chodzi tak. o ten sam. Ja już to, że... Jest bardziej znanym jednak kandydatem, który funkcjonuje może nie w życiu politycznym, ale szerzej w życiu publicznym od dłuższego czasu. I to też warto dodać, że to jest kandydat, który opowiada się za jednomandatowymi okręgami wyborczymi. To jest właśnie bardzo charakterystyczne, że większość kandydatów, tych mniejszych, popiera jednomandatowe okręgi wyborcze, to nie wiem do końca, czy byłoby dla, dla niektórych, zwłaszcza tych bardziej radykalnych kandydatów, korzystne rozwiązanie, jeżeli sami mieliby stanąć do walki w jednomandatowym okręgu. Ale to się w pewien sposób wpisuje to, co też powiedziałaś chwilę temu, mianowicie, że te wybory są o tyle specyficzne w porównaniu do poprzednich, że to są wybory przed wyborami parlamentarnymi, na chwilę właściwie przed nimi, no bo to jest zaledwie kilka miesięcy i z tej perspektywy zarówno środki finansowe, jak i są przeznaczane na kandydatów, są inne niż zazwyczaj, bo na przykład PiS bardzo słowicie, hojnie obdarza swojego kandydata środkami finansowymi. To było widać po starcie jego kampanii. To było widać, to jest widać też teraz po tym, jakie, do, jakimi dysponuje możliwościami docierania na przykład bezpośrednio do wyborców i tego, że może jeździć też i za granicę i, i sporo miejsca zajmować też w różnych mediach, więc wydaje mi się, że z tej perspektywy rzeczywiście PiS gra absolutnie na wybory parlamentarne i ci mniejsi kandydaci prawdopodobnie też, bo oczywiście oni mają świadomość tego, jaki ten ich wynik będzie, ale próbują gdzieś tam się temu elektoratowi przypomnieć i przypomnieć o swoich ugrupowaniach. Myślę, że pani Ogórek walczy właściwie o przetrwanie SLD. To jest taki eksperyment, który właściwie zadecyduje o, o SLD. Myślę, że jeśli w wyborach parlamentarnych SLD no, nie osiągnie tego, co zapowiadał przynajmniej Leszek Miller, no to on się pewnie poda do dymisji więc się coś zadzieje na tej lewej stronie sceny politycznej. Szkoda, że w ogóle ym, nie ma kandydatów takich nawet mniej znaczących, ale jednak z lewicy. W zasadzie większość tych kandydatów, o których mówimy, tych niszowych czy z bardzo niskim poparciem, to są jednak kandydaci radykalni, ale głównie jednak prawicowi. No to przecież to zależy od 100 tysięcy punktu... głosów był tutaj weryfikatorem. Tak, tak, to można powiedzieć, że każdy miał równe szanse i z drugiej strony no, można powiedzieć, że z perspektywy lewicy to pewnie Magdalena Ogórek czy Janusz Palikot cieszą nie się, że nie. są <laughs> jedynymi kandydatami kandydatami lewicy, bo zapowiadało się, że będziemy mieli czterech kandydatów na lewicę. Natomiast jeżeli potraktować prawicę bardzo szeroko, to mamy do czynienia z dominacją kandydatów, którzy w jakiś sposób w pewnym zakresie utożsamiają się z ideami konserwatywnymi, stanowią prawicę, chociaż warto powiedzieć, że ta prawica chociażby w kwestiach ukraińskich jest bardzo podzielona, bo większość tych mniejszych, tych kandydatów, którzy reprezentują mniejsze ugrupowanie, jest bardzo krytyczna wobec polskiej polityki tak, wschodniej. Jacek to I Jacek Wilk i, i pan e, Tanaj, no i nawet pan Grzegorz Braun, który też jest przeciwko, e, przeciwko jak to określa, jakby w polityce proamerykańskiej i też angażowaniu się w jasny sposób Polski po stronie ukraińskiej. A w jaki sposób promować kandydata, w jaki sposób kandydat, który jest mało znany albo zupełnie nieznany może się promować? Niektórzy z nich skarżą się na to, że rzadko pojawiają się w mediach, że nie mają dostępu. Czasem pojawiają się tutaj wręcz teorie spiskowe, że jest to celowe. Jak taki kandydat może się przebić, przedrzeć, pokazać? Na zasadzie chyba tylko kontrowersyjnego przekazu, bo taki kandydat często nie ma nic do stracenia, bo jeżeli, znaczy oczywiście on buduje swój jakiś kapitał reputacji marki osobistej, natomiast to jest jedyny sposób tak naprawdę, żeby zaistnieć w mediach, bo inaczej się media nim nie, nie zainteresują. Stąd uciekanie się do kontrowersyjnych pomysłów, do wzbudzania takiego zainteresowania na zasadzie powiedzenia czegoś, czegoś które, co przyciągnie uwagę mediów. I tutaj mistrzem, jeżeli chodzi o tego typu formę prowadzenia komunikacji, jest właśnie Janusz Korwin-Mikke. On doskonale wie, on świadomie niejako prowokuje odbiorców i w pewnym, w pewnym sensie udaje mu się właśnie przyciągnąć uwagę mediów dzięki kontrowersyjnym wypowiedziom. A to znaczy, że dziennikarze media nie zainteresują się mało znanym kandydatem, który po prostu przedstawi mądre propozycje? Znaczy ja myślę, że dokładnie nie tak, to znaczy mało kto się będzie nimi interesował. Wiem, że to bardzo źle brzmi szczególnie w, w mediach, tak w radiu. Natomiast wydaje mi się, że to jest też wynik pewnego rodzaju braku rozwiązań systemowych, bo można tę kwestię, chociaż no, też można ją różnie oceniać, ale można ją bardzo łatwo rozwiązać w ten sposób, że po prostu wszystkich zarejestrowanych kandydatów w wyborach prezydenckich można po prostu y, zapraszać do jednej wspólnej debaty tylko kilkukrotnie na przykład, żeby się zaprezentowali wyborcom, tak? Bye. To ma jednak też swoje negatywne konsekwencje, bo z jednej strony oczywiście wyborcy mieliby większy dostęp do kandydatów niszowych, tak, których normalnie media mainstreamowe nie zapraszają i może zniwelowałoby te właśnie radykalizmy, ale z drugiej strony mamy problem tego rodzaju, że no, jeśli oni z tymi swoimi różnymi dziwacznymi pomysłami dochodziliby na przykład do, czy wtedy byłaby zdecydowanie większa liczba tych kandydatów prawdopodobnie, no bo nie byłoby ograniczeń w tej yy, postaci, ale też oni prawdopodobnie no, mogliby na antenie po prostu mobilizować elektorat, który... Um... No, bo, krótko mówiąc, głosowałby nie z pobudek yy, rzeczywiście, no, powiedziałabym, demokratycznych, czy dlatego, że chciałby wybrać swoich przedstawicieli rzeczywiście, ale raczej dla, dla frajdy, nie wiem, jak to określić nawet. Oni oczywiście też do tego mają prawo wyborcy, tylko tyle, że no, trzeba to umiejętnie dozować, więc no, są pewne zagrożenia, aczkolwiek ja bym wcale nie miała nic przeciwko temu jeśli dojdzie do drugiej tury, to liczę na jakąś sensowną debatę między dwoma najważniejszymi kandydatami przynajmniej, bo na razie to nie ma tego rodzaju debaty. Doktor, to jest Na pewno taka debata nastąpi przed drugą turą. Oczywiście, jeśli do tej drugiej tury dojdzie. Natomiast dlaczego nie ma w tej chwili debaty? Dlatego, że urzędujący prezydent nie chce z oczywistych względów debaty, bo nie chce sprowadzać się do te, tego samego niejako em, em, poziomu, co jego przeciwnicy. Tak jednak jest urzędującym prezydentem i z tego punktu widzenia jemu się nie opłaca najzwyczajniej w świecie stawiać do debaty z pretendentami. Z kolei en, wielu ważnych kandydatów, którzy rzeczywiście mają jakieś szanse w tych wyborach, mam tu na myśli przede wszystkim Andrzeja Dudę, również nie chcę stawać do debaty z kandydatami, który, którzy mają marginalne poparcie, więc raczej w tej sytuacji nie spodziewałbym się żadnej debaty. Ale doktorze, może szkoda. Sergiusz Trzeciak, kolegium Civitas dziękuję I bardzo. doktor Renata Mieńkowska-Norkiena, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję. To byli goście Pulsu Trójki. Bardzo Państwu dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy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 Wszędzie pachnie świętami. Moją pyszną kaczką w susze pomarańczowym. I moją łopatką wieprzową z białą kiełbasą w miodowej kapuście. I niech wam tak pięknie pachnie przez całe święta. Ale kaczką bardziej. Kiełbasą. Kacz